Słuchają Państwo programu Pierwszego Polskiego Radia. Będę gościć w Państwa domach prawie do 22. W tej godzinie przed 22:00 Nasze lektury, a za chwilę audycja cyklu Historia Żywa. W marcu 1986 roku z katedry gnieźnieńskiej skradziono i częściowo przetopiono relikwiarz świętego Wojciecha. W kwietniu doszło do awarii w reaktorze elektrowni atomowej w Czarnobylu na Ukrainie, w wyniku której znaczna część Polski została skażona. Wtedy moja reakcja była, że to jest chyba wojna jądrowa. Pogarszająca się sytuacja gospodarcza spowodowała podwyżki podstawowych artykułów spożywczych. Wzrost niezadowolenia społecznego. W czerwcu Sąd Warszawskiego Okręgu Wojskowego wydał zaoczny wyrok śmierci dla pułkownika Ryszarda Kuklińskiego. Uważam się za zwykłego żołnierza Rzeczpospolitej, który nie dokonał niczego, co wykraczałoby poza święty obowiązek służenia swojej ojczyźnie w potrzebie. Polska ponownie w Międzynarodowym Funduszu Walutowym, także z członkostwem w Międzynarodowym Banku Odbudowy i Rozwoju. Nasz dług wobec Zachodu przekroczył 31 miliardów dolarów. Nowy od 1985 roku przywódca komunistycznej partii Związku Radzieckiego Michaił Gorbaczow, gościem 10. Zjazdu PZPR, partii ogarniętej wewnętrznym kryzysem i deklarującej zdecydowane zwalczanie ugrupowań opozycyjnych. We wrześniu generał Czesław Kiszczak zapowiedział zwolnienie więźniów politycznych. Kilka miesięcy wcześniej stali się nimi kolejni działacze opozycji, w tym Leszek Moczulski oraz ukrywający się do tej pory od początku stanu wojennego Bogdan Borusewicz i Zbigniew Bujak. We wrześniu powstała jawna tymczasowa rada NSZZ Solidarność. Ujawniają się regionalne struktury związku i bogactwo nurtów dzielących działaczy Solidarności. Władze uznają te działania za nielegalne, choć związek afiliowany jest przy międzynarodowych organizacjach. Pojawiła się także jawna tymczasowa Krajowa Rada Rolników Solidarność. W celu poprawy wizerunku władze powołały radę konsultacyjną przy przewodniczącym Rady Państwa. W styczniu 1987 roku Jan Paweł II spotkał się z Wojciechem Jaruzelskim w Watykanie. Pół roku później papież po raz trzeci z pielgrzymką w ojczyźnie i przesłaniem o prawie do pracowniczej samorządności. W imię przyszłości człowieka i ludzkości trzeba było wypowiedzieć to słowo solidarność. W maju generał Jaruzelski ogłosił stan stopniowej redukcji zbrojeń w naszej części Europy, wpisujący się w linię Gorbaczowa, pieriestrojkę i głasność. Katastrofa lotnicza w lesie kabackim pod Warszawą. We Wrocławiu pierwszy uliczny hepening nowo powstałej artystyczno-anarchistycznej, antykomunistycznej, pomarańczowej alternatywy. Ukazał się oficjalnie niezależny miesięcznik Republika. W lipcu władze powołały Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Decyzją Lecha Wałęsy milion dolarów od Kongresu USA na cele socjalne co zostało skrytykowane przez część opozycji. We wrześniu wiceprezydent George Bush w Polsce. W następnym miesiącu została powołana Krajowa Komisja Wykonawcza NZZ Solidarność, jednolite kierownictwo związku na czele z Lechem Wałęsą. Listopadowe aresztowanie przywódcy Solidarności Walczącej, Kornela Morawieckiego. Mój zysk polega na tym, że większość swego czasu i sił mogę przeznaczyć na walkę o wolną Polskę. Odrodzenie się PPS-u, także referendum dotyczące reform w państwie w związku z ogłoszeniem w połowie 1987 roku rządowego drugiego etapu reformy gospodarczej. Dziś o wydarzeniach w Polsce w latach 1986-87. Historia Żywa Profesor Andrzej Nowak jest gościem radiowej jedynki, historyk, publicysta, nauczyciel akademicki, sowietolog, autor dziejów Polski. Dorota Truszczak, witam pana profesora. Witam serdecznie. Przy okazji 1980 roku pytałam pana, przytaczając słowa piosenki, wiatr odnowy wiał, czy teraz ten wiatr wraca i jest już silniejszy? No, jest inna sytuacja, bo nie widać specjalnie tej odnowy w samym kraju. Solidarność jest bardzo osłabiona. Terror stanu wojennego dawkowany zgodnie z rytmem, jaki wyznaczał generał Jaruzelski. Uzasadniany w sposób tak otwarcie cyniczny, że aż dech zapierający przez rzecznika rządu, czyli Jerzego Urbana, w dużym stopniu odbierał nadzieję. Sprawiał, że te nadzieje kurczyły się w dużej części nawet opozycyjnych elit w Polsce, redukowały do taktyki małego realizmu, o której mówiliśmy już w czasie naszego poprzedniego spotkania. Zmiany teraz wydawały się zapowiadać dopiero wydarzenia, które działy się za naszą wschodnią granicą za sprawą nowego sekretarza generalnego KCKBZR. Choć oczywiście na początku wcale to nie było jasne. Na początku urzędowania Michała Gorbaczowa, przypomnę, wybranego wiosną 85 roku na to yy, najwyższe w systemie komunistycznym stanowisko, z nadzieją na skuteczną reformę systemu i wzięcie mocno cugli całego imperium moskiewskiego w ręce. Z tymi nadziejami, też pierwsze reformy Gorbaczowa bynajmniej nie służyły żadnej liberalizacji, poluzowaniu. To była nowa kampania antyalkoholowa, w Rosji, jak wszystkie poprzednie, nieskuteczna oczywiście próby wymuszenia nowej dyscypliny pracy, a więc nie od razu Gorbaczow wyglądał tak, jakim znamy go z pieriestrojki, a przede wszystkim z propagandy, która otaczała jego osobę także na zachodzie, jako wielkiego reformatora. Niemniej w 86, a już na pewno w 87 roku, Tendencje do odmrożenia pewnych zastałych struktur w systemie sowieckim zaczęły być widoczne na tyle, że musiały zacząć oddziaływać także na kraje satelickie, w tym na Warszawę. I to właśnie sprawiało, że można było nie tak jednoznacznie, pesymistycznie patrzeć na Przyszłość, skoro w samym centrum imperium zła, jak nazwał je Ronald Reagan w swoim słynnym przemówieniu z 1983 roku, a więc w centrum Związku Sowieckiego zaczynają się zmiany. No i jednocześnie to, co na pewno przyniosło wzmocnienie upadającej nadziei solidarnościowej Polski, to wizyta Jana Pawła II, trzecia pielgrzymka papieża do Polski w 1987 roku, która była potężnym zastrzykiem, jeśli nie optymizmu, to ewangelicznej cnoty nadziei, którą przypomniał papież samą swoją obecnością, a także swoim przesłaniem do ludzi pracy, o którym pewnie za chwilę jeszcze będziemy mówili nieco dokładniej. A więc rzeczywiście nadzieja zaczęła nieśmiało powracać, ale nie za sprawą jakiejś siły, potęgi solidarności w Polsce, bo ta była w dużym stopniu osłabiona, złamana, ale za sprawą czynników zewnętrznych a więc z jednej strony pojawiających się zmian w Moskwie, z drugiej strony niezawodnego w tej roli zawsze jako pocieszyciela, umacniającego ducha w Polsce papieża Jana Pawła II. Przeszedłem 28 kwietnia do pracy. Profesor Zbigniew Jaworowski. Asystentka powiedziała mi, radioaktywność w mikołajkach jest 550 tysięcy razy wyższa niż była poprzedniego dnia. To był wstrząs, dlatego że nie mieliśmy żadnej innej informacji niż to, co do nas dopływało z naszej sieci monitoringu. Wtedy moja reakcja była, że to jest chyba wojna jądrowa. O kryzysie za naszą wschodnią granicą świadczyć mogło wydarzenie, które obiegło cały świat, czyli radioaktywna chmura w kwietniu 1986 roku doszło do awarii w reaktorze elektrowni atomowej w Czarnobylu na Ukrainie. Rok 1986 dla przeciętnego Polaka był właśnie tym wydarzeniem skażony. W jakim stopniu to odbijało się na stosunku zwykłych Polaków do Związku Radzieckiego? Oczywiście bardzo się cieszę, że Pani redaktor podkreśliła to wydarzenie, bo naturalnie nie byłoby pierestrojki nie byłoby tych zmian w Związku Sowieckim, gdyby nie straszliwa kompromitacja systemu sowieckiego i poczucie wręcz zagrożenia z tą kompromitacją związane, zagrożenia nie tylko dla samej władzy, ale także dla społeczeństwa całej wschodniej Europy, które przecież mogło być narażone na skutki tej katastrofy, gdyby ona wymknęła się do reszty spod kontroli w 1986 roku w kwietniu, ale właśnie także odczucie tej katastrofy jako zagrożenia dla stabilności samej władzy w Moskwie było czymś bardzo ważnym, co zmobilizowało najpierw samego Gorbaczowa do tego, by no, poszerzyć przynajmniej tę przestrzeń własności. To słowo rosyjskie jest ekwiwalentem polskiej jawności. Niektóre rzeczy stały się dopuszczalne w obiegu publicznym, w mówieniu o różnych dolegliwościach życia społecznego, gospodarczego, choć naturalnie nie o istocie rzeczy, nie o tym, że za całe zło i niewydolność systemu odpowiada system komunistyczny, ideologia komunistyczna, ale rozmaite nadużycia zaczęły być nie do ukrycia od tej pory, kiedy ta wielka katastrofa skompromitowała cały aparat propagandowy Związku Sowieckiego. Przypomnijmy, katastrofa miała miejsce 26 kwietnia i przez kilka dni zapewniano nas że do żadnej katastrofy nie doszło, że po prostu mamy piękną pogodę, bo rzeczywiście jaskrawo-błękitne niebo, miliony ludzi korzystające z pięknej pogody, opalający się w tym piosennym słońcu. No a potem okazuje się, że jednak jest katastrofa, że to słońce, ta pogoda mogą nieść ze sobą naprawdę promienie śmierci i że jakaś część odpowiedzialności za to wystawienie milionów ludzi, także w Polsce, na ryzyko utraty zdrowia jest powodowane blokadą informacyjną, jaka jest istotą systemu komunistycznego. To bardzo ważny przyczynek do zmian i zarazem do dodatkowego jeszcze osłabienia propagandowej spoistości i skuteczności propagandy. Razem połączyłbym te określenia systemu sowieckiego zarówno w samym Imperium Sowieckim, w jego rdzeniu rosyjskim, jak i w krajach satelickich, w tym w Polsce. Trudniej było uwierzyć po tej katastrofie, że ten system spokojnie przetrzyma, że będzie wieczny, że nie upadnie nigdy. Nadzieje na upadek systemu niewątpliwie ożywają wraz z tą tragedią czarnobylską, a w inny wymiar, wymiar pokojowy, duchowy, te nadzieje przenosi, jeszcze raz to podkreślę, wizyta papieża w 1987 roku. To, co aktualnie dzieje się w kraju Radny, Wzbudza w społeczeństwie polskim duży zainteresowanie postać Michaiła Gorbaczowa szczególnie Wojciech Владиславич Raz po dziśs jest pogoda dobra. Nieźli. Co Jan Nowak-Jeziorański powiedział, że upaść musi Związek Sowiecki, ale to się chyba nie stanie za jego życia. Nie wierzył w to, a jednak, jednak dożył. Dlaczego Michaił Gorbaczow odwiedził Polskę podczas dziesiątego Zjazdu PZPR? Czy to była kurtuazyjna wizyta, czy zmiękczająca te trudne czasy także dla niego? Gorbaczow w podwójnej jakby perspektywie patrzył na Polskę. Z jednej strony Polska była i pozostawała poważnym obciążeniem dla całego systemu sowieckiego zewnętrznego imperium. Po pierwsze jako kraj bardzo niewydolny gospodarczo. Naturalnie cały system sowiecki wydolny gospodarczo nie był, ale pogrążona w długach, obciążona sankcjami, wciąż jeszcze działającymi sankcjami przez Stany Zjednoczone, sankcjami gospodarczymi. Polska, która jednocześnie była w propagandzie rosyjskiej, w którą sami Rosjanie uwierzyli. Jakby sama winna swoim kłopotom, bo Polakom nie chce się pracować, bo Polacy strajkują. Ta wizja Polski jako obciążenia, jako kłopotu gospodarczego dla centrum moskiewskiego, to była jedna strona tego zagadnienia polskiego w oczach Gorbaczowa, ale była druga. Jest doświadczenie polskie od czasów Solidarności, stłumienia jej, próby kontrolowania jej agenturalnego i jednocześnie kontrolowanych także odgórnie ustępstw wobec niektórych mniej groźnych dla reżimu aspektów tej wewnętrznej opozycji, jest swego rodzaju poligonem, ograniczonym terytorialnie polem dla prób, jak można ewentualne ustępstwa wobec żądań społecznych, większego pluralizmu instytucjonalnego, w kraju podporządkowanym przecież nadal partii komunistycznej, jak można wprowadzać i nie zachwiać całym systemem. Polska, PRL miała być takim królikiem doświadczalnym, a Jaruzelski nadzorcą jego klatki a doświadczenie całe miało być pożyteczne dla nadzorcy całego systemu klatek Generalnego Sekretarza KCK PZR, Michała Gorbaczowa, który chciał przeprowadzić właśnie kontrolowane odgórne reformy w całym systemie i chciał się przypatrzeć jak to się wykonuje na ograniczonym terytorialnie polu. I wiedząc, że Jaruzelski jest skłonny pewne reformy podejmować właśnie przyparty do muru przez kryzys gospodarczy, w swoim kraju i jednocześnie pod wpływem istniejącej wciąż wyjątkowej w skali całego obozu opozycji wewnętrznej szacowano w 1986 roku, że około 12 do 18 tysięcy ludzi jest zaangażowanych w kilkuset działających czynnie podziemnych kołach, nie tylko zresztą Solidarności Podziemnej, ale właśnie Ruchu Wolności, Pokój, Solidarności Walczącej, KPN-u, tutaj jeszcze kilka innych organizacji można byłoby wymienić i wspiera ich 30-40 tysięcy ludzi, sympatyków tej podziemnej solidarności, nie biernych, tylko czynnych sympatyków, tych, którzy są gotowi udzielić jakiejś kryjówki, przechować jakiś powielacz. Tego rodzaju skala opozycji sprawiała, że wiadomo było, że w Polsce potrzeba jakiejś gry ze społeczeństwem prowadzonej przez władze komunistyczne jest dużo większa i dużo bardziej wymusza pewnego rodzaju eksperymenty z pozorowaną liberalizacją systemu odgórną. To Gorbaczowa interesowało i z tych dwóch powodów znalazł się na przełomie czerwca i lipca 86 roku na dziesiątym zjeździe PZPR. Z jednej strony, żeby poprzeć Jaruzelskiego, a z drugiej strony, żeby go no można tak powiedzieć poinstruować i ponowna wizyta Gorbaczowa już na znacznie większą skalę zorganizowana. Później w lipcu 88 roku, gdzie Gorbaczow będzie nowitany jak car Piotr Wielki z carycą Katarzyną drugą razem wzięci. Przypomnę hołdy składane na Wawelu przed obliczem Michała Gorbaczowa i oczywiście także spotkanie z wybranymi intelektualistami na Zamku Królewskim w Warszawie. To była rzeczywiście taka carska oprawa tej wizyty. No ale istota tej wizyty była taka, by namaścić niejako Jaruzelskiego do roli ulubionego ucznia, mistrza pieriestrojki, kogoś kto będzie kontynuował te reformy, bo wiemy, że w różnych krajach bloku niekoniecznie te reformy Gorbaczowa spotykały się z aplauzem w NRD Erich Honecker czy władze komunistyczne w Czechosłowacji, że nie wspomnę oczywiście o, o Rumunii Czałszewsku, patrzyły na ruchy wykonywane przez Gorbaczowa z bardzo dużą nieufnością i z najmniejszym entuzjazmem. Odnosiły się do takich haseł jak głasność czy pieriestrojka, a Gorbaczow chciał je jednak w Polsce wypróbowywać, przynajmniej w jakimś zakresie. Dziś mówimy o latach 1986-87 w Polsce. Profesor Andrzej Nowak jest gościem audycji programu pierwszego Polskiego Radia. Historia Żywa Panie profesorze, 2-3 miesiące po wizycie Gorbaczowa w Polsce, pierwszej wizycie Gorbaczowa w Polsce doszło do sytuacji no, niebywałej. Powstała we wrześniu tymczasowa rada NZZ Solidarność, jawna ujawniały się regionalne struktury związku, ale też duże bogactwo nurtów pokazujących, że Solidarność jest podzielona. Czy to wiązać z tą wizytą, czy nie? To powołanie jawnej, tymczasowej Rady NZZ Solidarność. To właśnie o czym mówiliśmy do tej pory, a więc poczucie narastającego kryzysu zarówno w centrum systemu w Rosji, jak i w Polsce z powodów gospodarczych oraz z drugiej strony doświadczenie słabości Solidarności, i osłabienia, wykrwawienia, dosłownie i w przenośni, na szczęście bardziej w przenośni. Depresjami w poprzednich latach stanu wojennego i po jego formalnym zniesieniu sprawiło, że z obu stron zaczęto już właściwie w końcu 1986 roku szukać jakiejś formuły spotkania. Naturalnie tylko część środowisk zarówno po stronie PZPR jak i po stronie Solidarnościowej była gotowa na poszukiwanie takiej formuły spotkania. Część była zdecydowanie przeciwna. Po stronie Solidarności ten podział ukształtował się w dużej mierze wzdłuż linii, jaka dzieliła grupę skupioną wokół Lecha Wałęsy, coraz otwarcie krytykowanego za autorytarne metody podporządkowania i organizowania niejako na nowo całej elity kierowniczej ruchu Solidarności. Wśród tych krytyków uformowała się w końcu, wspominana przeze mnie już tydzień temu, Grupa robocza Komisji Krajowej, od marca 1987 roku nosiła ona tę nazwę na czele no między innymi z Marianem Jurczykiem, Janem Rólewskim, Jerzym Kropiwnickim, Anną Walentynowicz, Andrzejem Słowikiem, Andrzejem Gwiazdą. Ta grupa krytykowała nie tylko Wałęsę za zerwanie z pewną tradycją demokratyczną Solidarności, ale zwracano także uwagę na skupienie wokół Lecha Wałęsy jednej tylko opcji politycznej, która niekoniecznie cieszyła się poparciem tych podziemnych grup Solidarności. I w związku z tym ten spór nie miał tylko charakteru ambicjonalnego czy personalnego, ale także do pewnego stopnia charakter polityczny. Te spory w Solidarności nakładały się także na ruchy wykonywane przez władzę. Przypomnę tutaj to, o czym pani redaktor już we wprowadzeniu powiedziała. Powołanie Rady Konsultacyjnej przy przewodniczącym Rady Państwa, czyli przy Jaruzelskim. Poszukiwania przez władzę sposobu podzielenia się odpowiedzialnością za kryzys gospodarczy. Jaruzelski miał przy sobie ścisły zespół doradczy składający się z trzech osób. Jerzy Urban, Stanisław Ciosek i generał MSW Władysław Pożoga. Który to zespół trzech sporządzał systematycznie analizy sytuacji społeczno-gospodarczej na użytek Jaruzelskiego. I te analizy już w 1986 roku mówiły jednoznacznie, że kryzys gospodarczy, jaki nadciąga w związku z niewydolnością systemu, z koniecznością wprowadzenia bardzo dużych podwyżek cen żywności, co wzbudzi niewątpliwie protesty społeczne, no, trzeba szukać jakiejś formuły podzielenia się odpowiedzialnością za ten kryzys złagodzenia tych protestów społecznych. Temu służy także ogłoszona przez Kiszczaka we wrześniu 86 roku amnestia, z której skorzystała większość z ponad 300 więźniów politycznych, jacy wtedy w Polsce byli. To nie znaczy oczywiście, że wszyscy znaleźli się na wolności. No, będą jeszcze aresztowania, choćby dotyczące Solidarności Walczącej, Kornela Morawieckiego. Ale chodziło o to, władzo ma, żeby stworzyć taką sytuację, że nieprzejednanych będzie się sądzić, będzie się nadal wsadzać, ale dla większości przedstawicieli podziemnej solidarności będzie już miejsce na formalnej wolności i będzie można z tej większości wyłowić, wskazać ludzi, z którymi będzie można zasiąść do rozmów o podziale owej odpowiedzialności. Rada konsultacyjna utworzona przy Jaruzelskim w grudniu 1986 roku, służyła przede wszystkim poszukiwaniu takich ludzi w środowiskach katolickich. Znalazł się więc w tej Radzie 56-osobowej mecenas Władysław Siłanowicki, rzeczywiście z piękną kartą w czasach tuż powojennych. Także przewodniczący Klubu Inteligencji Katolickiej Andrzej Święcicki szukał tak ważnym w polskim społeczeństwie środowisku katolickim generał Jaruzelski również jakiejś możliwości prowadzenia dialogu operacyjnego. Wtedy także w odpowiedzi na te gesty pojawia się apel Lecha Wałęsy i grupy jego doradców w październiku 1986 roku do prezydenta Reagana o zniesienie sankcji. Wystąpi jako odpowiedzialna opozycja, by użyć tego określenia często wtedy stosowanego. Pojawiają się wtedy także próby kontestowania tej ugodowej opozycji. Znów występuje Czesław Bielecki, Razem z Anatolem Lawiną i Maciejem Zaleskim publikują w grudniu 1986 roku taki list pytania ludzi Solidarności, w którym bronią koncepcji odrodzenia Solidarności jako ruchu politycznego, nie społecznego, związkowego, tylko do czego wyraźnie zmierzały sugestie ze strony władz, że jeśli w ogóle Solidarność w jakiejś formie może być relegalizowana, to tylko jako ruch społeczny, w żadnym razie opozycja polityczna. Te właśnie dyskusje no, nabierają coraz większych rumieńców jak wyjść z tego kryzysu, jak wyjść z tego podziału, czy czekać na rozpad systemu komunistycznego nieuchronny wobec pogarszającej się sytuacji gospodarczej, czy też pomóc władzom PRL-u wyjść z tej sytuacji w imię podkreślanej w ramach tej logiki odpowiedzialności za kraj, za jego sytuację gospodarczą. Każdy z was, młodzi przyjaciele, znajduje też w życiu jakieś swoje westerplatte. Jakiś wymiar zadań, który trzeba podjąć i wypełnić. Jakąś słuszną sprawę, o którą nie można nie walczyć. Jakiś obowiązek, powinność, od której nie można się uchylić. Nie można zdezerterować. Jest takie potoczne powiedzenie jak trwoga to do Boga. Nie wiem czy stosowne w tym momencie, ale w styczniu 1987 roku Wojciech Jaruzelski spotkał się z Janem Pawłem II w Watykanie. W czerwcu papież po raz trzeci odwiedził Polskę. Czy to wpisuje się w ten etap tej odwilży czy zmian, które w Polsce miały nadejść? Tak, oczywiście. Pamiętajmy też, że już troszkę inna była atmosfera czy nastawienie władz na Kremlu w stosunku do postaci Jana Pawła II. Przypomnę, że Michał Gorbaczow jako młody stosunkowo członek gremium kierowniczego Politbiura i sekretariatu KCKPZR brał udział w naradach w 81 roku i 80, które poprzedzały zamach na papieża, w których część historyków doszukuje się bezpośredniej inspiracji do tego zamachu. Ale w 87 roku Gorbaczow już jako szef Sowieckiej Partii i Państwa także bogatsze o doświadczenia wynikające z roli Jana Pawła II, a nie była to rola kontrrewolucjonisty niosącego miecz przeciwko komunie, tylko rola proroka duchowej odnowy, której głównym orężem jest pokój, a nie wojna. W sytuacji takiej, jakiej znalazła się Polska w 1986 roku czy w 1987, kiedy właśnie alternatywą dla tego odgórnego dialogu, jaki proponował Jaruzelski Kiszczak, Mogła być swego rodzaju ostra kontestacja, czy też przynajmniej doczekanie do krachu władzy komunistycznej. Wydawało się, że zaproszenie papieża może zachęcić raczej tę linię łagodniejszą, porozumienia i będzie legitymizowało w istocie, umacniało władzę Jaruzelskiego bardziej niż ją osłabiało. Takie nadzieje towarzyszyły najpierw wizycie Jaruzelskiego w Watykanie 13 stycznia 1987 roku, no i samej decyzji o zgodzie wreszcie na wizytę Jana Pawła II, nie tylko w Polsce jako takiej, ale także na wybrzeżu, a więc w kolebce Solidarności. To był warunek papieża, czyli między 8 a 14 czerwca 1987 roku nie tylko papież był jak zawsze w Krakowie, na Jasnej Górze, ale był także w Lublinie, z którego można zwrócić się ku wschodowi, ku tradycjom Rzeczpospolitej wielu narodów. Papież odwiedził także Warszawę Przypomniał męczeństwo duchowieństwa polskiego w czasie II wojny światowej. Odwiedził także Tarnów, Szczecin, Łódź, gdzie spotkał się z robotnicami wyjątkowo brutalnie powiedziałbym wyzyskiwanymi w systemie komunistycznym. Chyba niewiele mniej niż było to w czasach opisywanych przez Władysława Reymonta w Ziemi Obiecanej. A więc solidarność, wsparcie robotnic przez papieża w ich walce o godniejsze warunki pracy było szczególnie potrzebne. No i wreszcie serce tej wizyty, czyli Gdańsk, czyli Westerplatte i ten apel, który przecież do dzisiaj jest przywoływany, apel skierowany do młodzieży, którym papież mówił, że każdy ma jakiś wymiar zadań, który musi podjąć, musi wypełnić jakąś słuszną sprawę, swoje Westerplatte. W tym Westerplatte roku 1987 jest sprawa Solidarności, odbudowy podmiotowości z polskiego społeczeństwa, przestrzeni wolności dla Polaków. Także wizyta papieża na grobie księdza Jerzego Popiełuszki na Żoliborzu warszawskim. Kościołem św. Stanisława Kostki była wymownym znakiem tej wizyty, znakiem upomnienia się również o męczenników Solidarności. Ta trzecia pielgrzymka papieża nie przysłużyła się tak bardzo generałowi Jaruzelskiemu, któremu chyba źle się zaczęło to dwulecie, o którym mówiliśmy, bo przecież bądź co bądź to jego patron, święty Wojciech, został obrabowany w swoim sanktuarium gnieźnieńskim. Może generał Jaruzelski się tym znakiem nie przejął, ale w 87 roku pielgrzymka papieska, aczkolwiek na pewno nie zawierała żadnych akcentów wzywających do rozprawienia się z reżimem Jaruzelskiego. Była jak ta biblijna uczta u Nabuchodonozora. Rysowała znak nad Jaruzelskim, manetek el Fares", więc wszystko zostanie zmierzone, zważone. Te winy reżimu Jaruzelskiego nie zostaną zapomniane i dni tego reżimu są policzone. To było jasne po tej wizycie potrafią wmieszać swoich sprawek brud. A wolność to królestwo dobrych słów, bo tych myśli, pięknych snów. To wiara ludzi, wolność i wymyślił dla nas Bóg, aby człowiek wreszcie mógł w niebie się zbudzić. W 1987 roku władze powołały Urząd Rzecznika Praw Obywatelskich. Co to był za podarunek, panie profesorze? Chodziło o nawiązanie do instytucji, która istniała w większości cywilizowanych krajów europejskich, cywilizowanych w sensie prawnym. Instytucja ombudsmana, takiego Rzecznika Praw Obywatelskich, mającego upominać się o te prawa w sytuacji ich naruszania przez władzę, miała oznaczać, że Polska wkracza na drogę takiej właśnie demokratyzacji, praworządności. No cóż, profesor Wałętowska zdobyła uznanie części środowisk, cieszyła się na przykład bardzo dużym uznaniem ze strony niewątpliwego autorytetu polskiej emigracji, Jerzego Giedroycia. ale z drugiej strony trudno nie powiedzieć, że no nie możemy sobie przypomnieć żadnej jej reakcji na zbrodnie dokonywane wciąż przez Służbę Bezpieczeństwa po jej powołaniu na urząd 15 lipca 87 roku, na morderstwa na księżach, o których będziemy jeszcze mówili w czasie naszego następnego spotkania, a więc w 89 roku. Trzech księży zamordowanych przez Służbę Bezpieczeństwa de facto, czy brutalne rozprawy z OMO ze strajkującymi przy kilku okazjach w 1988 i 1989 roku. Ten urząd, no cóż, okazał się raczej parawanem dla wciąż jeszcze bardzo wyrazistego braku praworządności PRL-u generała Jaruzelskiego. Taką funkcję odgrywało wiele instytucji wtedy powołanych, jak zalegalizowany i przypieczętowany huczną ucztą wyprawioną przez Jerzego Urbana, miesięcznik Respublika Marcina Króla. No z jednej strony Trybuna Wolnej Myśli Liberalnej, ale koncesjonowanej przez autora najbardziej cynicznej propagandy chyba w historii PRL-u, symbolu kłamstwa i deprawacji polskiego słowa, jakim był Jerzy Urban. Generał Jaruzelski odwiedził Francję, odwiedził Watykan, ale nie odwiedził Stanów Zjednoczonych. To wiceprezydent Stanów Zjednoczonych George Bush przyjechał do Warszawy we wrześniu. Jaki był cel wizyty amerykańskiego prezydenta? To pierwsza na tak wysokim szczeblu wizyta przedstawiciela administracji amerykańskiej od czasu wizyty prezydenta Geralda Forda, jeszcze w latach 70-tych u Gierka. George Bush, wytrawny polityk, niejako wyręczył Ronalda Reagana, który zdecydowanie nie chciał sobie brudzić rąk podawaniem ich generałowi Jaruzelskiemu. George Bush miał wybadać grunt tutaj na miejscu w Polsce, przygotować przejęcie części odpowiedzialności za przyszły los Europy Wschodniej, w każdym razie Polski, przez Stany Zjednoczone. Negocjacje tego rodzaju o przyszłość Europy Wschodniej, o podzielenie się odpowiedzialnością za losy tej bardzo obciążonej długami, kłopotami gospodarczymi części zewnętrznej Imperium Sowieckiego, toczyły się od końca 1985 roku w Wiedniu, pod parawanem rozmów o ograniczeniu zbrojeń konwencjonalnych w Europie. I Gorbaczow, tak część badaczy polityki międzynarodowej tego okresu twierdzi, rozważał już przynajmniej od 1986 roku możliwość taktycznego, przynajmniej wycofania się z tego regionu, niekompletnego, stworzenia tutaj przestrzeni, powiedziałbym, współodpowiedzialności z drugim wielkim graczem, czyli ze Stanami Zjednoczonymi. Współodpowiedzialności, za którą Stany Zjednoczone miały zapłacić jedną walutą, bezcenną dla Związku Sowieckiego. Ograniczeniem wyścigu zbrojeń, który był dla Związku Sowieckiego zabójczy w tym momencie. Program tak zwanych Wojen Gwiezdnych, jaki Reagan ogłosił w 1983 roku, oznaczał rzucenie takiego wyzwania strupieszałemu systemowi gospodarczemu Związku Sowieckiego, a zwłaszcza wobec kryzysu związanego z obniżką cen ropy naftowej od 1985 roku, że wiadomo było, że system sowiecki nie podźwignie tego wyścigu zbrojeń, a zatem rezygnacja ze zwiększania jego tempa przez Stany Zjednoczone była koniecznym warunkiem, żeby Związek Sowiecki w ogóle utrzymał się na powierzchni wzburzonych Wód politycznych lat 80. No i stąd właśnie pojawia się temat, no a co z Europą Wschodnią, czy ona będzie dalej tak samo podporządkowana, czy środkowo-wschodnia Europa, jak to było przez poprzednich 40 parę lat bezpośrednio Moskwie, czy też poszerzy się tutaj przestrzeń wolności. No to jest także kontekst, w którym rozważa się zmiany dokonywane w Polsce i wiemy, że Stany Zjednoczone będą odgrywały ich ambasada coraz większą rolę w szukaniu rozwiązań jakie miała zaakceptować polska opozycja w negocjacjach z reżimem generała Jaruzelskiego. W dużym stopniu będzie dokonywało się to, ujmując to raz jeszcze eufemistycznie, przy bardzo wyraźnych radach ze strony ambasady amerykańskiej. Temu służyła wizyta wiceprezydenta George'a Busha. Oczywiście obok rozmów o charakterze gospodarczym, zniesienia sankcji, amerykańskich na Polskę, już właściwie załatwiona, ale także negocjacji w sprawie ograniczenia czy zamrożenia polskiego długu wobec wierzycieli zarówno państwowych, jak i prywatnych na Zachodzie. To były także bardzo konkretne sprawy, które trzeba było z najwyższym przedstawicielem administracji amerykańskiej negocjować. Równocześnie w kraju władza walczy z pogarszającą się sytuacją gospodarczą w Polsce, Ogłasza referendum w sprawie reform w połowie 1987 roku w ramach rządowego drugiego etapu reformy gospodarczej. Polacy tym referendum odpowiadali na dwa pytania. Jedno dotyczyło radykalnego uzdrowienia gospodarki, a drugie demokratyzacji i umocnienia samorządności. Czego władza spodziewała się po tym referendum? Tak bardzo zależało jej na opinii społeczeństwa, zresztą zawiodła się. Referendum pokazało słabość obu stron. Strona Solidarnościowa wezwała do bojkotu. Doradcy prezydenta Wałęsy mówili, że jeżeli 40 przynajmniej procent społeczeństwa nie przyłączy się do tego bojkotu, to będzie trzeba to uznać za klęskę, za porażkę Solidarności. Tymczasem według oficjalnych danych, które tym razem chyba uznaje się za wiarygodne, w referendum wzięło udział 67% uprawnionych, a więc bojkot nie był tak duży. Tymczasem na pierwsze pytanie, które przypomnę brzmiało tak, czy jesteś za pełną realizacją przedstawionego Sejmowi programu radykalnego uzdrowienia gospodarki, tu przerwę cytat, gdyby na tym poprzestało pytanie referendum, to pewnie wynik by uzyskało trochę lepszy, ale to zdanie miało ciąg dalszy programu zmierzającego do wyraźnego poprawienia warunków życia, wiedząc, że to wymaga przejścia przez trudny dwu-trzyletni okres szybkich zmian. A więc pytanie zapowiadało kłopoty, wyrzeczenia przez najbliższe dwa lata, tym usprawiedliwienie kolejnych drastycznych podwyżek cen. No i trudno się dziwić, że tak sformułowane pytanie znalazło pozytywne odpowiedzi tylko 44% uczestniczących w referendum. No a drugie pytanie, czy opowiadasz się za polskim modelem głębokiej demokratyzacji, umacniania samorządności, które wyraźnie mówiło o tym, co pomijało. Nie było mowy o relegalizacji Solidarności, czyli czy jesteś za reformą, która pominie Solidarność. No i tu także pozytywnych odpowiedzi było tylko 46%. W tym sensie referendum skończyło się fiaskiem dla strony rządowej, brakiem oficjalnego poparcia społeczeństwa dla reform i jednocześnie pokazało, że i Solidarność nie może uważać się, ta podziemna Solidarność za rządcę dusz Polski. Było czuć jedno, ogromne zmęczenie społeczeństwa katastrofalnym wynikiem gospodarczym stanu wojennego, sześciu lat ponad od jego wprowadzenia, pewną jałowością tej sceny politycznej, jaką stworzyła dyktatura Jaruzelskiego w ciągu tych sześciu lat. I stąd właśnie umacnia się w tych warunkach głos nawołujący do próby wyjścia z tego klinczu, z tej wzajemnej słabości przez porozumienie zwolenników zmian zarówno w obozie Jaruzelskiego, jak i w części Solidarności. I głosem tych zwolenników po stronie Solidarnościowej staje się Jacek Kuroń, jego tekst Krajobraz po bitwie czyli po referendum, który mówi o potrzebie ograniczenia Solidarności do roli tylko ruchu społecznego. Przeciwko temu występuje Leszek Moczulski, prowokacyjnie sformułowanym tytułem własnej odpowiedzi, krajobraz przed bitwą, a więc, że czeka nas jeszcze bitwa z tą komunistyczną władzą. Ale wyraźniej w Solidarności wokół Lecha Wałęsy zdobywał sobie przewagę ten nurt, który reprezentował Jacek Kuroń, czy Jan Lityński w artykule opublikowanym w Podziemnym Tygodniku Mazowsze pod tytułem no równie wymownym skończył się czas negacji, a więc już nie negujemy władzy generała Jaruzelskiego. Musimy z nimi rozmawiać, musimy z nimi się dogadać. No i wreszcie 13 grudnia 1987 roku także w Tygodniku Mazowsze pojawia się pierwszy tak jasno sformułowany głos w sprawie zorganizowania rozmów między stroną tą gotową do do negocjacji z stroną solidarnościową i władzą. Sformułował tę propozycję Jerzy Holzer, historyk, doradca Lecha Wałęsy, w artykule, którym wzywał do tego, cytuję, by spotkać się bez warunków wstępnych z dobrą wolą. Była to audycja Historia Żywa.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 Kolejna audycja w następny poniedziałek po godzinie 21.00, oczywiście w programie pierwszym. Dorota Truszczak, polecam.